mówić, nie czuła, że z każdym słowem ulatuje z niej energia, że wkrótce stanie się całkiem przeźroczysta i zniknie. Jeśli tu zostanie, miną lata, nim będzie się poruszać i komunikować tak swobodnie, jak mój cwaniaczek. A więc wiedziała pani o moim istnieniu jeszcze przed śmiercią? Zagaiłem. Potaknęła. Zrobiłam rozeznanie. Od lat szukałam kogoś takiego jak pan, ale większość mediów jest... Cóż? Zawahała się. Szarlatanami? Podsunęła kurczaczek. Kobieta skinęła głową. A pani potrzebowała szamana? Odgadła moja córka. Znów przytaknięcie. Po co kobiecie był szaman za życia? Przecież nie chciała się umówić na spacer pośmiertny. To skomplikowane. I naprawdę byłoby lepiej, gdybym zrobiła to przed śmiercią. Ale zaszły pewne okoliczności. Zrozumiałam, że z odkładania tej sprawy nic dobrego nie wyniknie, więc poczyniłam przygotowania. I zapewne mój prawnik skontaktowałby się z panem za kilka dni, może tydzień, ale wolałabym tego nie odwlekać. Widzi pan, nie chciałabym, żeby moja wnuczka kiedykolwiek się z nim spotkała, a na pewno przyjedzie na mój pogrzeb. Rozumie pan, mamy małe okienko czasowe, kiedy można przeprowadzić operację bez angażowania dziewczyny. Nie rozumiałem, ale w tym fachu nie wszystko trzeba rozumieć. — Może mi to pani wyjaśni po kolei? — zaproponowałem i znów podzieliłem się z nią chmurą dymu. Tym razem już wiedziała, że poczuje się dzięki niemu lepiej, więc miękko wpłynęła w dym i mocno się zaciągnęła. — Mój dom jest nawiedzony od czterdziestu lat, a teraz odziedziczy go moja wnuczka. To młodziutka dziewczyna, niewiele starsza od tej ptaszyny — wskazała moją córkę. — Nie chcę, by musiała się z nim użerać. To okropny człowiek, okropny duch. Boję się, że ją skrzywdzi. Zdrygnęła się, jakby przypomniała sobie krzywdy, które ją spotkały z jego ręki. Czemu czekała pani aż czterdzieści lat? Zapytałem. Jak wspomniałam, zaszły okoliczności. Nie chcę o tym mówić, bo to przykra sprawa. Radziłam sobie. Zdołałam go spętać, zamknąć piwnicy. Po prostu tam nie schodziłam. Nie dawałam mu okazji, by mnie skrzywdził. Nauczyłam się na własnych błędach. Sama go pani spętała? Zapytałem z zainteresowaniem. Może była taka jak ja i kurczaczek? Ale jeśli tak, po co był jej szaman? Dużo czytałam, testowałam różne metody, aż znalazłam kombinację, której nie mógł złamać, ale nie potrafiłam go odesłać. Sól, woda święcona, krzyże i ziemia cmentarna, nic nie działało, skrzywiła się boleśnie. Jeśli duch nie chce odejść sam, niewiele można zrobić, by go do tego zmusić, jeśli nie jest się szamanem, przyznałem. Tak mi właśnie powiedziała, tak słyszałam, poprawiła się, jakby nie chciała mi zdradzić, z kim rozmawiała. I mogłem się domyślić, dlaczego. Była w pełni człowiekiem i jeśli ktoś jej pomagał, dostarczając informacji o nadprzyrodzonym, łamał reguły. A skoro mówił jej o magii śmierci, miałby do czynienia z gardiaszem. Jeżeli go pani widziała, musieliście być jakoś połączeni, członek rodziny, domyśliłem się. Mąż przytaknęła i zacisnęła usta w wąską linię. Proszę posłuchać. Chcę, by dostał się pan do mojego domu i go załatwił na dobre. Odesłał, wyegzorcyzmował, wykopał na zbity pysk. Julitka ma mieć spokój. Nie będzie jej stary dziad dręczył, ani wrzeszczał nad uchem. On jest potężny. Boję się, czy po mojej śmierci wszystko, co zrobiłam, by go spętać w piwnicy, nie poszło w drobny mak. Mogło tak być. Nie planowałam tego, widzi pan. Rutynowy zabieg. Serce mi się zatrzymało i już nie ruszyło. Widocznie się zmęczyło. Ale zanim poszłam do szpitala, wszystko załatwiłam. Spisałam testament u notariusza i zostawiłam dyspozycję uprawnika. Odłożyłam fundusze na pańską pracę. Klucz zostawiłam panu pod doniczką z rododendronem. Sam pan wie, jak to załatwić, żeby było dobrze. Ja po prostu chcę pana wynająć i upewnić się, że mojej wnuczce nie stanie się krzywda. Pogrzeb odbędzie się w czwartek. To jest nasz termin ostateczny. Uderzyła pięścią w otwartą dłoń, jak mały generał. Wszystko pięknie. Ale intuicja aż mnie świeżbiła, a włoski na karku stały dęba. Coś przede mną ukrywała. I co właściwie mogła powiedzieć prawnikowi na mój temat? Zapytałem o to. Powiedziałam, że przyjdzie pan posprzątać. Wie pan, szwedzkie porządki pośmiertne. Żeby moja wnuczka nie musiała, w razie gdyby operacja nie poszła jak trzeba, zajmować się moim bałaganem. Gdzieś o tym czytałam i myślę, że to bardzo dobry pomysł. Za często zostawiamy po sobie chaos i tony niepotrzebnych rzeczy. Ja od miesięcy sprzątałam dom, wywaliłam mnóstwo rzeczy, inne rozdałam, popakowałam różne sprzęty i drobiazgi, które chciałabym, by trafiły do konkretnych osób. Julitka znajdzie wszystko ładnie opisane. Ale z tym jednym czekałam za długo i musi mi pan pomóc. Westchnąłem. W jakiś dziwny sposób to miało sens. Zresztą, kim byłem, by odmawiać kobiecie ostatniego życzenia? Powiedziałam prawnikowi, że ma pan klucz. Wie też, że przyjdzie pan po pieniądze. W sumie sama prawda. Tylko w jednym skłamałam. Zawahała się, jakby tych kłamstw było więcej, ale szybko się otrząsnęła i wyjaśniła. On sądzi, że ja z panem rozmawiałam jak z nim, za życia przed operacją. No dobrze, wyciągnąłem notatnik. Proszę mi podać wszystkie namiary, zobaczę, co da się zrobić. Uśmiechnęła się z taką ulgą, że poczułem się jak superbohater. I tak właśnie zostałem wynajęty przez ducha do pozbycia się innego ducha. Tato, czy to znaczy, że w pewnym sensie jesteś cynglem? Zapytała kurczaczek, kiedy odprowadzałem ją do domu. Zrobiło się już całkiem ciemno. Księżyca znacznie przybywało, ale przez spore zachmurzenie niewiele było go widać. Szamański fach różne ma oblicza? Odparłem. — To miłe ze strony pani Rozali, że nie chce, by wnuczka musiała się z nim użerać. — O ile w ogóle by go widziała? — Przecież zmarł, zanim ona się urodziła. — Czterdzieści lat to sporo. Mógł uciłać dość mocy na poltergeista. Poza tym duchy bywają wredne dla młodych dziewcząt. — No co ty powiesz? — zgrzytnęła zębami. — Mogę z nim porozmawiać, zaproponowałem, bo nabrałem pewności, że cwaniaczek przekroczył granicę kurczaczka. — Sama sobie z nim poradzę — burknęła. Katia obiecała poczęstować mnie esencją grobową. Myślę, że dupek już zapomniał, jak bardzo boli kopniak w Przypomnę mu, powiedziałam mściwie. Feralny dzień. Nie zabrałem się do roboty od razu. Gdy dotarłem do mieszkania, podgrzałem zapiekankę w mikrofali, zaparzyłem dzbanek herbaty i zanim zdążyłem cokolwiek zjeść czy wypić, zasnąłem. Obudziłem się grubo po południu na podłodze, poskładany jak scyzoryk. Nie czułem twarzy, jakbym przesadził z wciąganiem czegoś więcej niż kurz z dywanu. Ogarnąłem się i raz jeszcze podgrzałem zapiekankę, przez co stała się całkowicie niejadalna. No dobra, to nie był mój najlepszy czas. Chciałbym zwalić to na grypy, ale po co kłamać? Dopiero późnym popołudniem sprawdziłem adres, a w wyszukiwarkę wpisałem nazwisko prawnika, Kornel Lisicki. Istniał, był prawdziwy i może nawet miał dla mnie force. Tyle, że nie zamierzałem uderzać do niego od razu. Coś mi się w tej sprawie nie kleiło, czy raczej sklejały mi się dwie kartki, łączące prośbę starszej nieboszczki z czymś mrocznym i niepokojącym. Po prostu czułem, że jest w tej sprawie coś więcej, coś, o czym wolała mi nie wspominać. Uznałem więc, że najpierw się rozejrzę, zanim pójdę do mecenasa Lisickiego. Niewykluczone, że miał przygotowany jakiś kontrakt, a ja wolałem wiedzieć, w co się pakuje, zanim cokolwiek podpiszę. Sprawdziłem też, korzystając z otwartej przeglądarki Rozalię Śliwicką. Nie znalazłem nic, choćby wzmianki o jej śmierci na lokalnych portalach. Nie miała konta na fejsie, ani w innych social mediach. Znalazłem za to wnuczkę, Julita Śliwicka. Miała 23 lata, kochała jazdę konną klacz i jutrzenkę wpisała w polu w związku. Koncerty kapel, o których nigdy nie słyszałem, a dwa lata temu objechała z koleżanką Rumunię. Znalazłem też wpis opatrzony zdjęciem sporo młodszej pani Rozali, z przytulającą się do niej dziewczyneczką o piegowatym nosie i wymykających się skitki lekkich jak pierze włosach. Post zawierał krótkie i ciepłe pożegnanie ukochanej babci. Według informacji zamieszczonych na profilu dziewczynka mieszkała obecnie we Wrocławiu. Nie znalazłem nic, co gryzłoby się ze słowami nieboszczki klientki. Może wcale nie było tu żadnego haczyka, a mój umordowany gorączką mózg wszedł w tryb paranoiczny i uparcie szukał znaków na niebie i na ziemi, potwierdzających przeczucie, że wszystko jebnie. Pani Rozalia mieszkała na lewobrzeżu, na spokojnym emeryckim osiedlu. Stały tam szeregowce i bliźniaki, na wąskich, ale długich działkach, więc każdy dom mieścił się między dwiema równoległymi działkami, z przodu i z tyłu, mając niewielkie ogródki. Wystarczył szybki spacer przed domem pani Rozali i już wiedziałem, że muszę tu wrócić w nocy, jeśli cokolwiek chcę zobaczyć. System sąsiedzkiego monitoringu działał bez zarzutu. Ledwie zwolniłem przed domem, by przeczytać treść klepsydry wiszącej na skrzynce na listy. Sąsiadka Nieboszczki wychynęła z zaogrodzenia i za ogromnej kępy rudbeki i zawołała. — O, pan znał Rozalkę? — Prawie podskoczyłem. Przykra sprawa, powiedziałem tylko, zostawiając kobiecie pole do rozwinięcia myśli. No, Rosalia młoda nie była, ale do grobu też blisko nie miała. Tragedia, której nie dało się przewidzieć, pokiwała głową. Pogrzeb będzie we czwartek, tu w kościele, po sąsiedzku. Powiedziałaby pewnie więcej, ale z garażu za jej plecami wyłonił się krępy typ, przypominający nabór muszonego borsuka i rzucił. Alina, daj panu spokój. A czego ty się mnie czepiasz? Ja tu sobie z panem miło rozmawiam — odpowiedziała ostro. — Komu miło, temu miło — burknął Borsuk. Po chwili kolejny sąsiad, prowadzący na smyczy zaślinionego buldoszka, zatrzymał się przy nas i popatrzył uważnie swoimi okrągłymi jak u lalki oczami. — Straszna tragedia, taka młoda kobieta — zawołał. — Rocznik pięćdziesiąty pierwszy, jak moja żona. Pokiwałem głową i wyślizgnąłem się z sąsiedzkiego kółeczka wsparcia, zanim dołączyła do nas sąsiadka z naprzeciwka. Już zmierzała w naszą stronę z jamnikiem na smyczy. Na nowych osiedlach takie sytuacje się prawie nie zdarzały. Mógłbym wejść na podwórko, znaleźć klucz. Przed gankiem stało kilkanaście donic, we wszystkich kipiało od roślin, więc musiałem sprawdzić w sieci, która z nich to rododendron i wejść do środka nie zaczepiany przez nikogo. Tu nawet nie zdołałem się zbliżyć do furtki, by mnie nie przechwycił sąsiedzki patrol. Musiałem wrócić później. Zaletą emeryckich osiedli jest to, że mieszkańcy zwykle kładą się spać skórami. Resztę znacie. Włamanie nie poszło zgodnie z planem. Sąsiedzki monitoring miał wsparcie monitoringu cyfrowego, a w odwodzie czekał dzielnicowy, który właśnie dowiózł mnie do komisariatu na Poznańskiej. Ja zaś byłem w proszku. Nigdy wcześniej nie przyłapano mnie na szamańskich bezeceństwach. Pierwszy raz zderzyłem się też z organami ścigania w cywilu, bez legitymacji, którą mógłbym pomachać. Z blachą większość moich historyjek łyknięto, by bez mrugnięcia oka. Teraz musiałem być nieco bardziej kreatywny. Wysiedliśmy i powlokłem się za dzielnicowym do budynku. Zaprowadził mnie do niewielkiego, pomalowanego na zielono pokoju, w którym jedną ścianę zajmowała masywna szafa na akta, pod drugą zaś stały trzy biurka, jak nic pamiętające jeszcze lata osiemdziesiąte. Ramy zgiętych rurek, blaty ze sklejki, dwie szuflady zamykane na kluczyk. PRL-owski klasyk. Nie było w tym zresztą nic dziwnego. Nieraz łatwiej było zagospodarować meble z wystawki w urzędzie czy szkole niż doczekać się środków w budżecie. — Pan sobie tu siądzie — powiedział dzielnicowy i wskazał krzesło naprzeciwko biurka najbliżej okna. Na stojącej przy kubku na długopisy tablicce widniało imię i nazwisko oraz stopień dzielnicowego. Starszy aspirant Andrzej Januszek. Sfrustrowany opadłem na krzesło. Policjant kiwnął głową z zadowoleniem, a potem wyszedł, zostawiając mnie samego. — Nie tego się spodziewałem. Owszem, lepsze to niż pokój przesłuchań, kajdanki czy świecenie lampą po oczach, ale wciąż nie byłem pewien, na czym stoję. Pracowałem w policji na tyle długo, by wiedzieć, że dzielnicowy odszedł od protokołu. Najwyraźniej miał nieszablonowe podejście do podejrzanych. Nie wróżyło to dobrze. Zadzwonił mój telefon. — Gdzie jesteś? — rzucił Semp. — Gdy wyjąłem komórkę z kieszeni i odebrałem. Wyjaśniłem, gdzie jest komisariat. — A ty — zapytałem — znalazłeś prawnika? — już do niego dzwoniłem. Odbiorę go za pół godziny i przyjedziemy na poznańską. Nie był zaskoczony i nawet rozpoznał twoje nazwisko. Świetnie, westchnąłem. Trzymaj się i nie puszczaj pary. Nawet jakby ci rwali paznokcie, pamiętaj, one odrastają, choć nie od razu. Rozłączyłem się. Wolałem nie wnikać, skąd sem czerpie wyobrażenie o funkcjonowaniu policji, ale odruchowo spojrzałem na swoje dłonie. Paznokcie miałem połamane i niezbyt czyste. Starszy aspirant Januszek wrócił kwadrans później, wachlując się kilkoma stronami wydruków. Przeszedł przez pokój bardzo z siebie zadowolony, po czym zasiadł przy biurku i zakołysał się na tylnych nogach krzesła. Powstrzymałem się od przewrócenia oczami. Cokolwiek wiedział, nie wiedział ułamka tego, co mógłby. Popytałem o pana, panie Duszyński. Zadzwoniłem do kolegi i przez dłuższą chwilę nie mógł skojarzyć nazwiska, ale to pewnie dlatego, że go obudziłem. Ale potem sobie przypomniał Witkacy, tak? Wwiercił się we mnie spojrzeniem, jakby przyłapał mnie na czymś nieobyczajnym. Sam pan wie, jak to jest. Przezwiska się przyklejają. Pan też pewnie ma jakieś? Zaśmiał się głośno. Tu mnie pan ma, choć za moim sztywnym stoi pewna historia mniej barwna niż za Witkacym. Przez jakiś czas studiowałem filozofię. Mogło być gorzej. Odparłem wymijająco. Dzielnicowy pokiwał głową, a potem całkiem poważnym tonem powiedział. — To co? Powie mi pan, co naprawdę robił pan w domu pani Rozali? I gdzie się podział ten drugi? Tylko bez ściemy. Widziałem nagranie. Pan Henryk wysłał mi link. Mówiłem prawdę, zapewniłem. Pod jego nieobecność zdołałem posklejać w głowie wersję wydarzeń na tyle bliską prawdzie, że mogłem skłamać z przekonaniem. Jeśli kiedyś się wyda, co zrobiłem z reputacją pani Rozali, do końca swych dni będę unikał wściekłej, martwej kobiety, a nic innego nie przyszło mi do głowy. Dzielnicowy uśmiechnął się pod nosem, rozsiadł się wygodnie i zaplutł ręce na piersi. Pan mi szybciutko tę prawdę przypomni, bo mi się jakoś nie przykleiła. Pani Rozalia była nietuzinkową kobietą. Miała swoje pasje i upodobania, którymi wolała się nie dzielić z rodziną. Mogliby nie zrozumieć, nie wszystko pasowałoby im do obrazu nobliwej babci. Dlatego pani Rosalia zdecydowała się mnie wynająć. Chciała, żebym zjawił się w domu przed jej wnuczką Julitą i usunął stamtąd rzeczy, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Coś jak czyszczenie pamięci przeglądarki, tylko w realu. Januszek patrzył na mnie szeroko otwartymi oczami. Jakiego typu rzeczy? Zapytał i widziałem, że natychmiast pożałował pytania, nie chciał wiedzieć. Ach, wie pan, wszyscy mamy swoje tajne szuflady, których zawartością nie chcielibyśmy się dzielić ze światem. Nie sądzę zresztą, by było coś obrazoburczego w tym, że starsza kobieta wciąż miała konkretne potrzeby. Choć oczywiście nie są to rzeczy, o których najbliżsi chcą wiedzieć czy lubią fantazjować, wyjaśniłem. Nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, jak aktywni seksualnie są seniorzy. Menopauza kończy strach przed niechcianą ciążą, a wcale nie wygasza libido. To wystarczyło. Dzielnicowy zamrugał nerwowo. Jego wyobraźnia zaczęła pracować tak szybko, że wydawało mi się, że słyszę zgrzytanie trybików. Nagle pokazałem mu zupełnie nowy świat i miałem wrażenie, że bardzo chciał zatrzasnąć za sobą te wrota. Nie dałbym głowy, że wciąż myśli o pani Rozali, a nie o swojej matce czy babce. To bardzo specyficzna działalność gospodarcza, wykrztuśł wreszcie. Trzeba sobie jakoś dorabiać do emerytury. Znalazłem swoją niszę. W gruncie rzeczy to całkiem niezły pomysł, pomyślałem. Jeśli nie wyjdzie mi z biurem detektywistycznym albo w branży szamańskiej trafią mi się chude miesiące, jakby zdarzały się tłuste, powinienem o tym poważnie pomyśleć i przygotować biznesplan. Dzielnicowy nieświadomie mi to ułatwił, zadając pytania. Jak pan znajduje klientów? Jeśli mam być szczery, zwykle to oni znajdują mnie. Marketing szeptany, jak to mówią. Przez chwilę milczał, a potem nagle powiedział. Zawsze wiedziałem, że coś ukrywała. Wie pan? Denerwowała się na mój widok, jakby miała nie do końca czyste sumienie. Inne pokolenie, pan rozumie. Gdyby miała połowę tych lat, pisałaby o tym posty na fejsie, tak? Ale też tyle lat była sama, więc czy można ją winić? Jezu, jęknął dzielnicowy i potarł oczy. Nie nam oceniać. Zapewniłem poważnie i wzruszyłem ramionami. Oby pani Rozali wystarczyło dystansu i poczucia humoru, by uznać, że moje wykręcenie się z aresztu warte było jej reputacji. Na wszelki wypadek dodałem. I byłoby dobrze, gdyby to zostało między nami. Wie pan, ludzie gadają. Pani Rosalia bardzo nie chciałaby, by to dotarło do Julitki. Nie no, oczywiście, jak w studnie, zapewnił a jego mina nie pozostawiała wątpliwości, że wspomni o tym co najwyżej na terapii. Zadzwonił telefon na biurku i starszy aspirant Januszek sięgnął po słuchawkę. Po chwili odłożył ją i powiedział. Wygląda na to, że przyjechała pana kawaleria. Prawnik o tej porze? Musi mu pan płacić majątek. To prawnik pani Rozali. O wszystkim pomyślała. Cała pani Rosalia. Jedyna kobieta na osiedlu, której pranie nigdy nie zmokło, zawsze zdążyła zdjąć je na czas, powiedział z uznaniem. Nie wiem, czy nie był to największy komplement w tej okolicy. Po tym, jak do komisariatu wkroczył sęp z Kornelem Lisickim, prawnikiem pani Rozali, sprawy potoczyły się szybko i sprawnie. Fakt, że dzielnicowy Januszek nie zostawił nawet śladu na piśmie, tylko wszystko ułatwił. Kiedy wyszliśmy na parking, dochodziła pierwsza. — Prawnik zatrzymał się przy swoim kremowym sabie. — Panie Duszyński, ja wszystko rozumiem, ale naprawdę wolałbym, żeby pan się do tego sprzątania zabrał za dnia, w godzinach mojego normalnego urzędowania — oświadczył z powagą. — Skutek uboczny bezcenności. Nie zarejestrowałem, że już późno — skłamałem. — Oczywiście — odpowiedział z przekąsem. — Gdy pan skończy, proszę się zjawić u mnie w biurze, również w godzinach urzędowania. Dopełnimy formalności i otrzyma pan swoje honorarium. — Biorąc pod uwagę, jaką kwotę pani Rozalia przeznaczyła na pańską działalność, mam nadzieję, że wyszoruje pan jej także lodówkę i zamrażarkę. Moja pani od sprzątania wzięłaby połowę mniejszą stawkę, ale pani Rozalia była uparta. I nim zdążyłem odpowiedzieć, wsiadł do samochodu i odjechał w noc. Sęp usadowił się w moim aucie na siedzeniu kierowcy i postukiwał palcami w kierownicę. To co, wracamy do tej kanali, co świeci jak choinka? Za dnia zdecydowałem. Teraz chciałem po prostu wrócić do mieszkania i po raz pierwszy od dwóch dni trafić do łóżka, w pościel, a nie spać na podłodze. Eh, po prostu cykor cię złapał. Albo to przez ten areszt, wiesz, widziałem, co mężczyzn spotyka w takich miejscach. Sęp, zamknij się, warknąłem, siadając na fotelu pasażera. Nie musisz być tak wrażliwy. Takie kontakty nie są już czymś wstydliwym, brnął. Sęp słowo daję. Po prostu mówię, po prostu przestań. Zapadłem się w fotelu. Byłem tak cholernie zmęczony. Na szczęście posłuchał. Koło południa wróciliśmy do domu pani Rozali. Nikt nas nie zaczepiał. Jeśli któryś z sąsiadów zadzwonił podzielnicowego, dzielnicowego, nie wychylił się za firanki, by dać nam do zrozumienia, że ma na nas oko. W samo południe duchy zwykle są najsłabsze. Niestety, gość z piwnicy był wyjątkiem potwierdzającym regułę. Sęp grał na flecie kojącą melodię. Ja rozbrajałem zamek, a ten skurczybyk uderzał w drzwi jak mały taran, aż szły drzazgi. Gdy w końcu uporałem się ze wszystkimi zasówkami i zamkiem, oparłem się o drzwi ciężarem własnego ciała i sięgnąłem po bęben. Jedno trzeba przyznać duchowi. Swoją dziką aktywnością ułatwił mi znalezienie jego melodii. Przynajmniej miałem nadzieję, że pani Rosalia się nie pomyliła i to rzeczywiście był jej mąż. W sumie o paru detalach nie wspomniała, a ja zapomniałem zapytać. Mogłem iść do niej za szpital i dopytać o imię, ale musiałbym pewnie poczekać do popołudnia. Takie młode duchy jak ona miały swoje ograniczenia. Na szczęście znalazłem w sieci wpis do księgi wieczystej. Zgodnie z zawartą tam informacją dom nadal należał do Rozali i Jarosława Michała Śliwickich. Dziwne. Wpisałem nazwisko gościa w wyszukiwarkę, ale nic w wynikach nie rzuciło mi się w oczy. Zacząłem wystokiwać melodię na membranie bębna, nucąc cicho odpowiednik muzyczny głupiego Jasia dla duchów i wplatając w wersy imię i nazwisko zmarłego. Kołysanka działała bardzo opornie. Ustało wprawdzie walenie w drzwi, ale energia, którą wyczuwałem, wciąż była nabuzowana i konfrontacyjna. Przez szparę nad progiem przesączały się pasma eteru. Raz, kozie, śmierć, powiedział Semp. Kto tu jest kozą? Mruknąłem pod nosem, a on tylko uniósł brew. — Na trzy, cztery otwieram, ty grasz, okej. Okay. — Schodzimy, czy chcesz go tu wyciągnąć? Zawahałem się. — Schodzimy. Jeśli ta piwnica zdołała go utrzymać przez tyle lat, wykorzystamy to. — No i nie wiem, czy nie zrobiłby tu spustoszenia. — Prawnik mógłby mi za to potrącić z honorarium, wyjaśniłem. Sęp kiwnął głową i uniósł letnie do ust. Pociągnąłem za klamkę, odskakując od drzwi. Sęp wskoczył do środka, w kłęby gęstego, fioletowego eteru, który zasłaniał jakikolwiek widok. Schodziłem ostrożnie, wymacując stopnie schodów. Semb grał. Melodia nabierała mocy, wiążąc część eteru. Jeszcze kilka minut i otworzy portal. Z kolei moim zadaniem było spętać ducha i przygotować go do podróży w nieznane. Poziom mocy tego skurczybyka był szokujący. Całą piwnicę wypełniały kłęby fioletu. Ściany pociły się eterycznymi glutami. Na klepisku zbierały się śliskie kałuże. Wciąż nie widziałem ducha, ale cierpliwie uderzałem w membranę i nuciłem jego imię, licząc, że wywabie go z kryjówki. Nagle poczułem uderzenie, staranował mnie, wciąż stopiony z chmurą fioletu, jakby nieostry. Zatoczyłem się na schodach i przywaliłem w chwilę balustradę, a ta groźnie zaskrzypiała pod moim ciężarem i oderwała się od ściany. Gdyby sępnie złapał mnie zabety, spadłbym ze sporej wysokości. Znowu wystukiwałem melodię, ale z większym naciskiem i mocą wyśpiewywałem imię ducha w zaklęciu wiążącym. Popierał się z siłą, której nie powinien mieć. Do takich rzeczy były zdolne tylko antyczne duchy, a on miał zaledwie czterdzieści lat. Nagle wyłonił się tuż przede mną. Sporo po pięćdziesiątce. Łysy i krępy przypominał niewielkiego byczka. Ubrany w opinającą się na wystającym brzuchu żonobijkę, rozpiętą koszulę i brązowe spodnie garniturowe, przez chwilę po prostu na mnie patrzył, a jego twarz wykrzywiała czysta wściekłość. A potem w ułamku sekundy zmienił się nie do poznania. Prawa połowa jego twarzy zniknęła w krwawej miazdze. Krew kapała na koszulę, plamiąc ją błyskawicznie, a gdy odwrócił głowę, jakby po to, by mi pokazać swój profil, zobaczyłem krwawe wklęśnięcie. Odłamki czaszki sterczały, odsłaniając różowo-szarą miazgę. Bez ostrzeżenia rzucił się na mnie, znów próbując mnie zepchnąć ze schodów, poczułem na gardle jego palce. O tak, typek zgromadził cholernie wiele energii. Wymacałem w kieszeni pojemniczek z solą i sypnąłem mu nią w oczy. Zamrugał i wyrzucił z siebie wściekłą wiązankę przekleństw. Twarz zaczęła mu się dziwnie wybrzuszać pod wpływem soli. W końcu puścił mnie i uleciał w fioletowe gluty pod sufitem. Zbiegłem na dół, by uprzedzić kolejny atak. Stopnie były drewniane i zmurszałe, barierka ledwie się trzymała. Sęp grał zapamiętale, zbyt skupiony na przywołaniu bramy, by zajmować się duchem. Widziałem pot spływający mu po twarzy. Kłęby fioletu przesuwały się po ścianie w jego kierunku jak żywy organizm. Coś było nie tak. Brama już powinna tu być, a Eter nie powinien robić takich rzeczy. Wygrywając melodię i śpiewając już na całe gardło, zastanawiałem się, co robić, ale zanim wpadłem na jakikolwiek sensowny pomysł, duch znów na mnie zaszarżował. Uchyliłem się, a on grzmotnął o ścianę, A tynk posypał się z cegieł i na chwilę znów zniknął. Kurwa, jęknął sęp, coś blokuje bramę. Zajmij go na chwilę, spróbuję czegoś innego. — Masz pomysł? Sam widzisz, koły sanka nie działa. — Dobrze złapałeś melodię? — Na stówę. Stuka mi w głowie jak metronom. — Coś jest nie tak. Nie powinien być tak silny. Pani Rozalia jakoś go tu uwięziła. — Ona dała sobie z nim radę. Damy i my. — O ile nie miała pomocy, mruknął. Ktoś jej pomagał przez czterdzieści lat. W końcu, gdy go to przerosło, dał jej namiary na szamana? Cholera! Miało to sens. Użyłem znaku widzenia. I obaj z sępem przekleliśmy ciężko. Ściany piwnicy pokrywały setki symboli. Wielu nie znałem, część kojarzyłem na tyle, by wiedzieć, że pani Rozali pomagała wiedźma. Najwięcej znaków widniało na drzwiach, progu, utrynie i tynku wokół nich. Ale właściwie nie było miejsca, gdzie nie zostawiłaby choć kilku run. Nawet na suficie naliczyłem ich kilkadziesiąt. Jarzyły się żółtawą poświatą, w większości wciąż aktywne. Wiedźma stworzyła hermetyczną i niemal doskonałą klatkę. Nic magicznego nie mogło jej opuścić. A to oznaczało, że nasze zaklęcia też były pozbawione zasięgu i nie mogły dotrzeć do innego wymiaru, by przywołać bramę. — Stary, ty to widzisz? — usłyszałem głos sępa z najdalszego kąta piwnicy. Fiolet ściekał tam po ścianie gęstymi glutami, a kałuże na podłodze musiały mieć dobre kilka centymetrów głębokości. I było też od cholery wiedźmi i magii krąg wzmocniony pentagramem i dwiema pieczęciami anielskimi, sygile zamknięcia i ukrycia promieniujące mocą jak mały reaktor jądrowy. Ktoś musiał odwiedzać te piwnice i wielokrotnie odnawiać je przez ostatnie dekady. Zerknąłem na ścianę, w którą chwilę temu uderzył duch i teraz, widząc ślady wiedźmi i magii, zrozumiałem, co właściwie się tu działo. Za każdym razem, kiedy dotyka tych znaków, one go osłabiają i potrzebuje chwili, by znów się pokazać, powiedziałem. Sęp pokiwał głową i dodał. Ale piwnica jest tak szczelna, że nie traci mocy na stałe. Ona się tu gromadzi od lat, jak zapasy na czarną godzinę. Gdybym miał zgadywać, jego źródło mocy jest tu. Postukał piętą w klepisko, tuż obok kręgu zamkniętego w pentagramie. Masz saperkę? Nie miałem, ale w drugim kącie piwnicy znalazłem pordzewiały szpadel widły i motyki. Zdążyłem podać je sępowi i już miałem ręce pełne roboty, bo duch wrócił. Z przeszywającym wizgiem opadł na mnie z sufitu, ociekający fioletem i pulsujący wściekłością. Wyciągnął przed siebie palce, niczym szpony, ewidentnie celując w moje oczy. Cisnąłem w niego garścią soli. Jej drobinki znów rozjażyły się na jego zmasakrowanej twarzy, a ta zaczęła w płatach odrywać się od czaszki. Obrzydliwość. Wyciągnąłem z kieszeni trzy grube, pordzewiałe gwoździe i wbiłem je duchowi w brzuch. Zimne żelazo działało lepiej na upiory niż na duchy, ale nie miałem już pewności, z czym mam do czynienia. Zjawa zawyła i wcisnęła mi palce w bark. Nagle, na wpół materialne, zagłębiły się w moje ciało cholernie głęboko i boleśnie. Sam wbiłem palce w jego zmasakrowaną połowę twarzy. Nie liczyłem, że go zaboli, ale miałem nadzieję, że przywoła wspomnienie bólu. Och, przywołało, a z nim wściekłość. Jego oczy zrobiły się całkiem białe, jakby uciekły w głąb czaszki, a z gardła wyrwał mu się wściekły wrzask. — Ty głupia suko, ty pieprzona małpo, zabiję cię, zabiję, słyszysz? Zapierdolę, nigdy cię nie znajdą! Złapałem motykę i z całych sił trzasnąłem go w głowę, która przez chwilę znów wyglądała normalnie, za to po moim uderzeniu stała się jeszcze bardziej zmasakrowana. Sęp, czekam na twoje świetne pomysły, wrzasnąłem, gdy kawałki widmowej czaszki opadły na białą koszulę ducha, plamiąc ją świeżą krwią. To nie powinno się zdarzyć. A jeśli ja mogłem go zranić w ten sposób, on też mógł to zrobić. Uchyliłem się i znów zamachnąłem się motyką. Tym razem trafiłem w łopatkę. Trwawa plama wykwitła na koszuli, a duch ryknął. Znów się zamachnąłem, ale nie trafiłem. Skoczył nagle w górę, a ja poleciałem do przodu. Cudem utrzymałem równowagę. Odwróciłem się gwałtownie z motyką na sztorc, a duch, który właśnie rzucał się na mnie z sufitu, nadział się na narzędzie otwartymi ustami. Praktycznie oderwałem mu żuchwę. Sęp! wrzasnąłem! Nie widziałem, co robi za moimi plecami. Bałem się odwrócić. Wymachiwałem motyką, trzymając draba na dystans. Jeśli będę musiał go posiekać na kawałki, zrobię to, ale desperacko potrzebowałem wiedzieć, czy to wystarczy. — Jeszcze minutka! — odkrzyknął Semp. Nie wiedziałem, czy mam minutę. Duch wchłonął całą chmurę fioletu i nagle wszystkie obrażenia, jakie mu zadałem, zniknęły. — Mogę tak cały dzień — warknąłem, wymachując motyką. — Skłamałem. Nie wytrzymałbym dłużej niż kwadrans. Dzięki zapasom eteru, którym ociekała ta piwnica, skurczybych roztarłby mnie na miazgę. Usłyszałem zgrzyt i odgłos pękania. Nagle głowa ducha zniknęła z jego ramion. Kolejne łupnięcie i pozbył się ramienia. I drugiego. A po chwili jego klatka piersiowa zapadła się, jakby coś zrobiło w niej krater. Nadal istniał, wisiał przede mną, ale na chwilę stracił zdolność do ataku. Czy to też mógł uleczyć eterem? Oby nie. Odwróciłem się w stronę Sempa. Stał nad płytkim grobem z butem zagłębionym w żebrach szkieletu. Zamachnął się szpadlem i odciął najpierw jedną nogę, potem drugą. Odsunął się od szczątek i powiedział – musisz to spalić. Wyciągnąłem z plecaka butelkę nafty i wylałem całą jej zawartość na kości z resztkami tkanek i włosów. Wrzuciłem do grobu zapałkę. – Potrzebujemy więcej soli – zakomendrował sęp. W pojemniczku zostało mi jeszcze trochę, ale mój duch opiekuńczy pokręcił głową. – Więcej, kilogram, najlepiej pięć. – Ogień nie wystarczy? – zapytałem, bo po tym dziwacznym rozczłonkowaniu przyjemniaczek z każdą chwilą wydawał się mniej widoczny, prawie przeźroczysty. – Zamierzasz ryzykować? – zapytał tylko. – Tu mnie miał. Wspiąłem się po zbutwiałych schodach z powrotem na górę i odnalazłem kuchnię. Na półce koło kuchenki znalazłem ceramiczny słój na sól, prawie pełny. Co ciekawe, gdy zajrzałem do spiżarki, rzucił mi się w oczy wielki wór soli drogowej, opatrzony czerwonym ostrzeżeniem, że nie jest to sól spożywcza i nie nadaje się do jedzenia. Musiało być w nim co najmniej dziesięć kilo, z fabrycznych piętnastu. Dźwignąłem go i razem z ceramicznym słojem zniosłem na dół. Nafta dogasała. Kości w dole były poczerniałe. Sęp wziął ode mnie wór i obficie posypał szczątki, tak że powstał na nich biały kopczyk. Resztki ducha zniknęły. Westchnąłem z ulgą. — Ty się nie ciesz. Nie skończyliśmy — mruknął Sęp. — Co jeszcze zamierzasz z nim zrobić? Przepuścić przez młynek do kości? — zapytałem ironicznie. Sem się zastanowił. A masz taki? Po tej stronie bramy? Nie. No trudno. O, no, w każdym razie trzeba tu posprzątać. Nie chcesz, by ta dzierlatka zobaczyła, co tu się działo. Poza tym cholera wie, co ta cała ektoplazma i magia by tu przyciągnęły. To miłe, że tak się troszczysz o wnuczkę pani Rosalii. Spojrzał na mnie jak na idiotę. Wiesz, kto pokochałby taką mieszankę śmierci, magii, eteru i zła? Kojot? Albo inni jemu podobni? A kto by się z tą hołotą użerał, gdyby się zjawili w naszym mieście? No przecież, że ja. Lepiej zapobiegać niż egzorcyzmować. Semb wyskoczył do pobliskiego marketu budowlanego i wrócił z trzema pięćdziesięciolitrowymi kontenerami z grubego czarnego plastiku. Miały wieka, zabezpieczane zatrzasowanie.